Witam wszystkich. Mam na imię Asia. Jestem półdalezioną alkoholiczką z syndromem DDA. E, tak trochę zmieniłam formułę przedstawiania się e, do swoich, tak ją trochę poprawiłam e, do swoich przeżyć, bo mam doświadczenia z chorobą alkoholową e, już w dzieciństwie. E, Proszę. Już w, dzie w dzieciństwie, I, e, bo pili moi rodzice, obydwoje. Później sama, sama później e, związałam się z kimś, kto, kto, kto pił. Jeszcze wtedy nie, nie miałam w ogóle alkoholu w, w buzi, nigdy. A później sama zaczęłam pić, kiedy pojawiły się problemy w życiu i alkohol sprowadził mnie tak naprawdę na dno. We wszystkich trzech... E, z wszystkich tych trzech aspektach choroby alkoholowej. Eee... I tak. Wiecie, jak można wyłączyć te dźwięki, bo trochę w są. Eee... W ogóle pięć zaczęłam późno. No. No właśnie, że, że się do, No właśnie, no właśnie nie wiem, jak to wyłączyć. No tru, trudno, trudno, ale. Mhm. No, nie, nie, nic, tylko tak trochę takie. Jakbym to dała radę jakoś wyłączyć, żeby to wyłączyła. No jak się nie da, to trudno. Trochę wybija z, ry z rytmu, ale to nic. No, trudno, trudno, już wyciszyłam wszystko u siebie, trudno. No to tak jak mówiłam, mam doświadczenia z chorobą alkoholową związane i z dzieciństwie, i, i w, w, kiedy, w, kiedy sobie partnera znalazłam życiowego, i później, kiedy problemy w naszym wspólnym życiu sprowadziły mnie na dno i który, z którymi sobie nie poradziłam, e, i, i, że przez, to, e, ja, przez to wiem, że choroba alkoholowa wcale nie dotyka tylko osób, które, e, które piją alkohol czynnie. Wcale nie musisz pić alkoholu, żeby cierpieć z jej powodu, e, bo, bo mnie dotknęły skutki, kiedy byłam dzieckiem. No, ale. I później, przez to doprowadziło mnie do pewnego momentu życiowego, który, w którym jestem dzisiaj. Chociaż dzisiaj nie powiem, że żałuję. E, bo program 12 kroków, który już kiedyś zrealizowałam, który teraz e, realizuję po raz kolejny, e, sprawia, że, że otwieram oczy że się rozwijam, że staję się kimś, kim nie, nie potrafiłam być, jakim nie zawsze chciałam. Kiedy wyjechałam z Belgii, myślałam, że... Kiedy wyjechałam z Polski, do Belgii tutaj, myślałam, że, że moje problemy się skończyły, że będzie wszystko w porządku, ja już wszystko wiem, wszystko umiem i zostawiłam wszystko za sobą. Guzik, prawda. Najpierw poznałam smak alkoholu, poznałam mojego męża, który tu również już wtedy, wtedy, nie, wtedy nie, nie stronił od picia. I pomyśleć sobie, że, że ja jako dziecko i jako młoda dziewczyna powiedziałam sobie, że nigdy się nie napiję i nigdy nie będę z kimś takim żyła. Nigdy, nie mów, nigdy się stało częścią mojego doświadczenia życiowego tutaj i pokazało mi, że, że, że skrajności nie są dobre nie należy takich deklaracji składać. Kiedy tak naprawdę ja zaczęłam pić, kiedy miałam gdzieś koło 26-27 lat, to tak trochę inaczej niż, niż sporo osób, sporo osób, które się słyszy tutaj we wspólnocie. I ja, te, ja tak naprawdę nigdy nie piłam towarzysko, bo e, zawsze było albo z mężem albo do, do lustra, tak już od razu z grubej rury. I e, kiedy pojawiły się właśnie problemy życiowe, który, z którymi ja sobie nie, nie potrafiłam radzić, e, związane właśnie z małżeństwem, z mężem w, naszym, w naszej rodzinie, e, ja najpierw popadłam w depresję, a stany depresyjne to, to, to chodziło z dzieciństwa, ale to już. Yy, I to tylko po, yy, problemy pogłębiły. I ja wtedy dwa razy próbowałam popełnić samobójstwo. Za drugim razem zobaczyłam twarz mojej córki, która mnie odwiedzała w szpitalu, powiedziałam, nigdy więcej. Tylko, że te nigdy więcej się yy, yy, wcale nie skończyło dobrze, bo sięgnęłam, zaczęłam sięgać mocniej i częściej po alkohol aż do tego stopnia, że się uzależniłam. Problemy, które mieliśmy z mężem, plus moje picie, plus wszystko razem, doprowadziło do tego, że, mo że moje dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Ja wtedy nie mogłam się pozbierać, nie wiedziałam, jak mam się zachowywać. A dzisiaj powiem, że chyba nie mogło się zdarzyć nic lepszego, bo dzieci miały spokój, miały sytuację ustabilizowaną. Trafiły do mojej siostry dwójka, potem trzecia, która się urodziła, trafiła do innej rodziny, ale ta inna rodzina traktuje ją, jakby, ją, jakby była ich własna od razu. Mają spokój, nie, nie, widzą, nie widziały wielu rzeczy, które się zdarzyły potem. I to jest, to jest wdzięczność, którą będę miała do końca życia. Ale jest też jeszcze fakt, że ja się, ja się obudziłam, ja się, ja się nagle zorientowałam, że, że, ja, że ja przesadzam z alkoholem, że, że coś, czego nie chciałam, to stało się faktem, że, że, że tego piję za dużo. A ja kiedyś nienawidziłam alkoholu I ciężko było mi się z tym pogodzić. Tym bardziej, że jako dziecko wydawało mi się, że, że moi rodzice potrafiliby przestać pić, gdyby tylko chcieli, że wystarczy powiedzieć stop i, i koniec i już nie pijesz. A dziś, dzisiaj sama, sama, kiedy sama mam te doświadczenia za sobą, za sobą, znaczy za sobą no nie przestanę być alkoholiczką, ale tak jakby za sobą, no bo teraz nie piję, to wiem, że, że, że to wcale nie takie łatwe. Że niełatwo jest powiedzieć stop i od razu, od razu żyć z tym, jakby tego nie było. Kontaktu ze wspólnotą zaczęłam szukać sama. Tym bardziej, że tutaj w Belgii wydaje się gazetkę polską, tam są jak informacje z numerem telefonu i kiedy te mitingi się odbywają, gdzie. Więc ja w ten sposób znalazłam kontakt z, ze wspólnotą w Brukseli. Tam stawiałam swoje pierwsze kroki, yy, od razu, szybko, w miarę, trafiłam do, yy, trafiłam, nie trafiłam, yy, poprosiłam o program, yy, jedną z pań, która, tak, która mnie ciepło przyjęła w, w wtedy, kiedy byłam na meetingu po raz pierwszy. Yy, na, tak naprawdę wtedy to było za szybko dla mnie, nie byłam gotowa na to i nic z tego nie wyszło, pomimo szczerych chęci tej Pani, no nie wyszło. I akurat wtedy, ja, ja się wtedy trochę odsunęłam od wspólnoty, dodatkowo pojawił się moment pandemii COVIDowej i to tak trochę wykorzystałam, żeby, żeby nie przychodzić do wspólnoty, żeby się całkiem odsunąć. No, e, kiedy to wszystko jakoś zaczęło się powoli e, wracać do normy, jeden z członków tej wspólnoty zaczął za e, zadzwonił do mnie i tam próbował ze mną rozmawiać, chciał mnie przekonać, żebym wróciła do wspólnoty. Jemu się, jemu się to udało. E, co, tak pod wpływem impulsu chwili e, poprosiłam go wtedy o program. No, to był błąd, bo ten człowiek i ja się trochę nie zgadzaliśmy charakterami. On miał inne spojrzenie, ja trochę inne. No, zdarza się, zrobił coś, coś nies niesamowitego. Zrobił coś, za co też będę mu wdzięczna, bo trafiłam do wspólnoty i mogłam tym wyczeźwiać. No, ale nasze drogi, jeśli chodzi o, pro o realizację programu, się szybko skończyły. Skończy, szybko się, się, że tak powiem, e, poszły w swoją stronę i ja potem e, potem zaczęłam program z, e, z trzecią sponsorką. Ona, e, z nią udało mi się postawić wszystkie 12 kroków, ale to nie było jeszcze takie zrobione do końca uczciwie chyba, chyba, na pewno, na pewno, bo ja, ja w... Znaczy, te postawione kroki, te kroki, które z nią postawiłam, uświadomiły mi, co jest złego, co się dzieje z moim małżeństwem, tak już totalnie. Ja, ja, I i dały, dodały mi siły, ja potrafiłam odejść od męża. Potrafiłam powiedzieć, nie, ja już tak nie chcę, odchodzę. Y Tyle, że, że mój mąż tak trochę inaczej, inny miał spojrzenie i później ja presji nie wytrzymałam. Przepraszam, coś tu się odzywa? Ale ja nie wytrzymałam presji i zaczęłam, i, i, i zapiłam po prostu. I właśnie po, po, tych, po tym wszystkim trafiłam na meeting do innego miasta, gdzie poznałam mojego obecnego sponsora ale on wtedy jeszcze, nie, jeszcze wtedy on nie był moim sponsorem. Trafiłam na warsztaty kroków raz, potem do Carlsberga na Zlot Radości i tak zaczęłam funkcjonować trochę online i w pewnym momencie tam na, który, gdzieś tu właśnie na Discordzie, na którejś grupie pytałam o, o sponsorów i ktoś mi doradził, e, znaczy dał, dał, dał kwestię, bo wiadomo, że się nie, nie radzimy. E, żeby zapytać o kogoś, kto, ma, kto, kto nie dość, że ma doświadczenia AA, to ma jeszcze doświadczenia DDA. I ja sobie wtedy przypomniałam o człowieku, którego poznałam właśnie w tym, tym innym mieście, który jest moim obecnym sponsorem. I poprosiłam go wtedy o program. Um, ja powiem... Mm, i, I wiecie co, nie mogłam wybrać lepiej. Nie mogłam wybrać lepiej, e, nawet jeżeli to nie jest, e, bo tak we wspólnocie się mówi, że pani powinna z panią, pan z, pa, e, z panem. No, ja, tak, ja takich problemów nie mam. E, kiedy, e, kiedy mam, e, kiedy moim celem jest program, to to wszystko inne się nie liczy i dla mojego sponsora widocznie też, bo jakoś nie miał problemu, żeby, żeby się zgodzić że, na przekazanie mi programu. Zresztą nie jestem pierwszą kobietą, którą, którą sponsoruję. I szczerze, jestem bardzo wdzięczna, że, że się w ogóle zgodził i że mnie jeszcze toleruje. Jak <słuchaj> to tak nazwę. I tak przechodząc do kroków, bo to chyba... Mój pierwszy krok, ja za, jak trafiłam do wspólnoty i nawet za, przy pierwszej spo, przy, z pierwszą sponsorką, ja wiedziałam, że jestem bezsilna od razu i wiedziałam, że nie kieruję swoim życiem. Miałam, nie miałam żadnego problemu z przyznaniem się do tego. Tyle, że, yy, że to było wszystko wiedza. Ja o tym wiedziałam, ale wiedza to niekoniecznie znaczy, yy, że, że, że jest wszystko... Tak jak, tak jak trzeba, bo ja mogę wiedzieć, ale niekoniecznie zrobić to dobrze. Nie, nie, jest to, nie było to pogłębione w, w sensie, że ja nie akceptowałam siebie samej. Nie podobałam się sobie, nienawidziłam siebie jako alkoholiczki. Nie potrafiłam zaakceptować takiej siebie, mimo, że taka byłam. Trochę mi zeszło z tym, ale, się, ale w końcu trafiło, na podat trafiło tam, gdzie trzeba i dzisiaj już Dzisiaj już tu potrafię. E, później drugi krok, e, na, e, samo to takie nazywanie, że Bóg, Bóg, Bóg, siła większa od Ciebie, trochę takie mnie odpychało, dlatego że Bóg... Ja byłam wychowana w wierze katolickiej i to, to mnie dziela do kościoła i to i tamto, i, i tak nie trafiało to do mnie, bo... No bo moje życie było, jakie było, nic się nie zmieniało i nagle trzeba, a, a z drugiej strony wierzyć w Boga, który ja nie, nie widziałam tego, nie czułam i trudno było. Ale później, później jakoś tak sobie uświadomiłam, że, że przecież siła większa ode mnie samej, to wcale nie musi być yy, Bóg, tylko to może być drugi człowiek. Na przykład, yy, kiedy boli mnie ząb, to ja idę do dentysty i, i w tym momencie... W tej konkretnej sprawie dentysta jest e, bo siłą większą ode mnie, bo ma wiedzy, której ja nie posiadam. Ale do, A tak bardziej, żeby to pogłębić, to jest jeszcze inna kwestia, bo przecież Pan Bóg działa poprzez drugiego człowieka. Tak samo jak e, kiedyś e, e, Mojżesz dostał dziesięć przykazań bożych od Pana Boga, i, I Pan Bóg dał to jednemu konkretnemu człowiekowi, a nie, nie każdemu z osobna. Więc zadziałał po, za pośrednictwem. I, i też, e, też dobrym rozwiązaniem, znaczy do, wspaniałą rzeczą było dla mnie, że ja mogę mieć moją własną koncepcję Boga, że to nie musi być, jakieś, że to nie musi być związane z religią, tym bardziej, że w Wielkiej Księdze nie ma nigdzie e, zaznaczone, jaka konkretna religia jest. Bóg. Czyli może być moja koncepcja Boga i tak jest dzisiaj. Ja stawiając krok trzeci, miałam wielki problem jeszcze do niedawna, dlatego, że ja nie umiałam nigdy ufać. Ja ufałam tylko sobie samej. Na rodzicach nigdy nie mogłam polegać i w związku z tym się, no, nigdy się u mnie nie rozwinęło rozwi zaufanie do drugiego człowieka. No ale... Skoro za, w momencie, kiedy zaczęłam pić i, i, i robiłam wbrew sobie samej e, akt, e, pewne rzeczy, czyli na przykład mówiłam sobie, że nie będę pić, a piłam, bezwiednie, bez zastanowienia się, przestałam sobie samej ufać, ufać bo wiedziałam, że, że nie mogę, no, że robię coś, coś, co niepotrzebne. Coś, co się nie zgadza z tym, co chciałam. E, I i do, aż do tej pory ciężko mi było w ogóle nauczyć się ufać. No, mój obecny sponsor mi pewnego razu dał taką sugestię, żeby obudzisz się jutro i wszystko, co się spotka, nieważne czy dobre, czy złe, tu powtarzaj sobie, jestem wdzięczna, Panie Boże, jestem wdzięczna za, za to, że, że mnie to spotkało. Ja pierwsze, z pierwszych, przez pierwsze godziny to się czułam, jakby jakby mnie odbiło. Ale wiem, że to było po coś. E, to miało mnie zaprowadzić do pewnego zaufa zaufania, do, zaufania e, do świata, do życia, do siły wyższej, do Boga. E, i, I tak e, i, i, i może ja w momencie, kiedy zaczynałam ten czwarty krok, ten trzeci nie był tak jeszcze idealnie postawiony. Ja o tym wiedziałam, bo e, budowanie wiary wiary, zawierzanie siebie, to nie jest tak, o, mówisz, masz i już wszystko wiem. Że już, już ja to zrobiłam, już jest dobrze. Nie. Może u kogoś to tak działa, u mnie nie. Zaczęłam czwarty krok kiedy zaczynaliśmy, kiedy zaczynaliśmy w ogóle ten czwarty krok, ja się w ogóle nie spodziewałam, że skończy się tak, jak się skończył. A skończył się czymś e, niezwykłym dla mnie. E, bo dost, e, otrzymałam dar e, zaufania drugiemu człowiekowi. Zaufałam spo, swojemu sponsorowi i czuję to, e, i to jest dla mnie coś niezwykłego, bo tego nigdy nie potrafiłam. To jest takie napięcie, które e, nagle przestaje w ogóle istnieć e, tak, taki luź, taki rozluźnienie, że w ogóle zupełnie coś niespotykanego. Coś, czego ja w życiu nie przypuszczałam, że, że w ogóle mi się zdarzy. Ale tak jak, tak jak powiem teraz, te moje, moje niechęć zaufania to też był, to był lęk. To było takie moje pójście na łatwiznę. Ja nie umiał, bałam się zaufać. Jest jeden z moich lęków, takich jednym z bardzo dużych. Bałam się zaufać komukolwiek, yy, no to ucie więc uciekałam w, w brak zaufania. A brak zaufania znowu yy, ro rodził u mnie takie od od od odpychanie świata, ludzi, życia wszystkiego, yy, tłumienie w sobie uczuć, yy, zamknięcie się w sobie. Yy, takie jakbym była tylko ja i nikt inny na świecie nie istniał. I to też, też nie jest... Ktoś może powiedzieć, że, ktoś jest, że, że ta osoba, takie osoby są skromne. Ale tak naprawdę to jest fałszywa skromność, bo, bo, bo tak czy siak, ja i tak się zamykałam w sobie, ale, ale właśnie w sobie samej. Czyli też jest taki egocentryzm. Tu się pojawia jedna z głównych wad naszych wszystkich w ogóle, kiedy zaczynałam teraz, teraz bo ja, ja już po raz trzeci pisałam czwarty krok, ale za tym dwa pierwsze razy to były takie, jakby go nie było, luźno, luźno łatwo, bez stresu I ja się, jak słyszałam innych ludzi mówiących, że, że, że zapijają albo, że jest im trudno, ja nie miałam pojęcia, o co im chodzi. A teraz, ja teraz się dowiedziałam. Nie zapiłam, Krok czwarty. Postawiłam i dostałam dodatkowo dar zaufania drugiemu człowiekowi. To jest coś, czego się nigdy nie spodziewałam. W, w, w ogóle to są e, tabel, e, te tab, m, tabelki: e, uraz, e, uraz czy tam wyrządzonych krzywd, lęków, zachow, instynktu seksualnego. E, kto, każda z kolei to, Zaczynaliśmy od uraz i mi się zdawało, że to jest trudne. Ja miałam problem, żeby się w ogóle za to zabrać. Robiłam wszystko, co, co nie... Wszystko, wszystko, tylko, żeby tego nie robić. A, a, a to dlatego, że, że, że wiedziałam, że, że, że, że to pokazuje mnie samą, taką, jaką, jakiej nigdy nie chciałam siebie oglądać. Moimi wadami... Że, że tak naprawdę uraza, którą czuję do kogoś z jakiegoś tam powodu, to nieważne, że to narusza jakieś tam moje y, części, bo, bo tak naprawdę to jej źródłem jest, są moje waty, czyli jak egoizm, czasami lekkomyślność, czasami nieuczciwość, egocentryzm, y, moje lęki, które, które tak naprawdę są chyba które są wiele, podstawą wielu rzeczy, bo u mnie to jest lęk przed oceną osób z zewnątrz, lęk przed odrzuceniem, że mnie nikt nie zaakceptuje, lęk przed, przed zaufaniem drugiej osoby to jest coś bardzo głębokiego. Ale znowu, lęki, to są lęki są produkowane tak naprawdę przez, przez coś, to, co tak jak teraz ostatnio na warsztatach to, tutaj prowadzący to tak ciekawie zobrazował w postaci słońca i te promienie słońca to są wszystkie nasze wady, które prowadzą tak naprawdę do tego jądra, a tym jądrem jest niskie poczucie wartości. U mnie to się zgadza w stu albo nawet i w milionie procentów niskie poczucie wartości, które produkuje lęki, yy, które znowu lęki sprawiają, że ja kieruję się różnymi różnego typu wadami. <śmiech> Ale tak naprawdę, yy, yy, yy, tak naprawdę te lęki to nie są po to, żebym ja je... Yy, bo, że żebym je ja ja stłumiła, wyeliminowała, skończyła z nimi. Bo te lęki, to są, lęki są po coś. Ja mam co, wy, wyciągnąć z nich określoną lekcję, czegoś się nauczyć. Przekuć je na coś e, pożytecznego dla mnie. I, i, ja, i wtedy w ja mogę z nimi żyć. E, e, lęk nie ma być moim wrogiem, ale z sprzymierzeńcem, który ma mi pomóc i, i, i który ma ma tak naprawdę do, doprowadzić mnie do, do poznania też kolejnej części mnie samej, bo krok czwarty to jest poznaniem siebie, siebie samego. Takie spojrzenie na to, jak pra, tak na, jak tak, jaka tak naprawdę jestem. I, i, I co, to, co sprawia, że, że ja zachowuję się tak, a nie inaczej. I, te wszystkie, i również te wszystkie wady i, i, i to wszystko, to, to nie są rzeczy, którymi ja chciałam się kierować. Czasami ja to wypieram, udaję, samo oszukuję się tak naprawdę, myśląc, że a, bo ja jestem taka siaka, niewoka. Że, że jestem fajna, a wszyscy, wszystko inne dookoła złe. Nieprawda. Wszystko ma swoje źródło w czymś. Wszystko z czegoś wynika. I to niekoniecznie jest świat zły. Czasami ja postępuję nie tak jak trzeba. Ludzie, ludzie też postępują po swojemu, ale, ale tu w kroku czwartym ja robię obra obra obrachunek siebie samej, a nie, nie ludzi dookoła. Um. I to. Y i tak, um, właśnie nie wiem, czy ja byłam, jeszcze... I, I tak naprawdę ja wtedy y, widzę w stu procentach, że ja nie ma problemu z alkoholem, tylko z sobą samą, z moimi emocjami, z tym, że nie umiem z tym żyć, y, że nie umiem stawać, y, stawiać granic, y, że nie umiem oswajać moich lęków, że moje wady zaczynają mną kierować tylko po to, żeby żebym ja żebym ja mogła uciec od prawdy. Kiedy boję się prawdy, zakładam maskę i, i, i próbuję w jakiś sposób w jakiś sposób przetrwać, ale to nie jest przetrwanie, bo, bo, bo zbierza i tak w niedobrą stronę. U mnie poszło w stronę z, uzależnienia od alkoholu, ale, ale, gdybym się nie uzależniła od alkoholu, to tak naprawdę nie potrafiłabym zrozumieć moich własnych rodziców, nie potrafiłabym im wybaczyć, bo zawsze by mi się wydawało, że, alkohol, że, można, że z alkoholem to jest tak łatwo i można powiedzieć stop. Nie, nie jest łatwo. Nauczyłam się dzisiaj o tym, Wiem i to jest lekcja życia, którą przyniosła mi wspólnota, którą przyniósł mi program. Dzięki temu się rozwijam, dzięki temu jestem, mam świadomość, której nigdy się nie spodziewałam. Dzięki temu potrafi potrafiłam zaufać po raz pierwszy w życiu komukolwiek, drugiemu człowiekowi. I to jest niesamowite. I, i tak na koniec powiem coś, co słyszałam też na warsztatach, że żeby, żeby nie stawiajmy czwartego kroku, jeżeli bojemy się mówić prawdy. Bo kłamstwo, jedzie, kłamstwo tak naprawdę jedzie windą, a prawda idzie schodami. O, tak gdzieś jak dojdzie tam, gdzie trzeba i w końcu się spotkają i to wcale nie będzie miłe, kiedy okaże się, że mówię jedno, a robię drugie. Ja tak może teraz zakończę, może trochę krócej, ale jakoś e, nie jestem chyba gadułą. Dziękuję wszystkim.